To są informacje Polskiego Radia 24. Straty klientów mogą sięgać setek milionów złotych. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zonda krypto. Mateusz Morawiecki chce powrócić do gry były premier założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. Iran otworzył cieśninę Ormus. Polska w pełni popiera działania na rzecz jej odblokowania. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Jest śledztwo dotyczące zonda krypto. Poszkodowani, którzy inwestowali w tej firmie w kryptowaluty, mieli stracić co najmniej 350 milionów złotych. O szczegółach Jolanta Turkowska. Śledztwo dotyczące oszustwa i prania brudnych pieniędzy wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach. Do sprawy Zonda Krypto odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Mamy spływające z całego kraju zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Obywatele, którzy zainwestowali środki, nie mogą ich... Odzyskać. Minister przypomniał, że w prokuraturze toczy się postępowanie dotyczące zaginięcia twórcy zonda krypto Sylwestra Suszka. Są poważne podejrzenia, że może chodzić o zabójstwo. Najdziwniejsze jest to, że wspólnik, kolega przejmuje cały majątek. Tylko w ubiegłym roku umorzono ponad 1200 postępowań dotyczących oszustw na rynku kryptoaktywów. Chronić klientów miała ustawa, którą zawetował prezydent. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.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 Na razie, z tego co mi się wydaje. Oni nie planują wychodzić z spisu, być może czekają, aż będą wypchnięci, ale generalnie to chyba im chodzi o to, żeby ten ich elektorat był jak najszerszy, żeby się załapać do przyszłego Sejmu i ewentualnie wtedy grać o to, co będą znaczyli po wyborach. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zgłosiło się około 40 parlamentarzystów PiS. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dla ludzi zaangażowanych w to stowarzyszenie miejsc na listach PiS nie będzie. A dodam jeszcze, że tego odcinka Strefy Wpływów wysłuchają Państwo za kilka minut, zaraz po informacjach. Iran zobowiązał się nigdy więcej nie zamykać cieśniny Ormus, napisał na platformie True Social prezydent Stanów Zjednoczonych. Wpis ten nastąpił po doniesieniach, że Teheran ponownie otworzył ten kluczowy szlak wodny dla ruchu żeglugowego. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego. Ceny ropy gwałtownie spadły, a notowanie amerykańskich giełd poszybowały w górę po tym, jak irański minister spraw zagranicznych oświadczył, że cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta dla tranzytu handlowego na czas obowiązywania zawieszenia broni. Na te doniesienia zareagował niedługo później Donald Trump, który we wpisie na platformie Tour potwierdził te informacje. jak dodał kwestia cieśniny Ormus, nie będzie już wykorzystywana jako broń przeciwko światu. W kolejnym wpisie Donald Trump zaznaczył, że Iran przy wsparciu Amerykanów ma pracować nad usunięciem min morskich z ciśniny. Z kolei w wywiadzie dla agencji Reuters Donald Trump powiedział, że po w porozumienia z Iranem może udać się do Islamabadu na podpisanie traktatów pokojowych. Donald Trump nie podjął jeszcze jednak ostatecznej decyzji w tej sprawie. W ten weekend ma odbyć się kolejna runda negocjacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jest też głos szefa irańskiego parlamentu, który grozi, że Iran ponownie zamknie cieśninę Ormus, jeśli Stany Zjednoczone nie zakończą blokady irańskich portów. Tymczasem Polska popiera działania na rzecz odblokowania cieśniny Ormus, przekazało w komunikacie MSZ. Resort podkreśla jednocześnie, że kluczowe jest utrzymanie zawieszenia broni i deeskalacja napięć na Bliskim Wschodzie. W Weekend paliwo będzie tańsze niż w piątek, tak wynika z ostatniego rozporządzenia ministra Ministerstwa Energii. Za benzynę bezołowiową na stacjach kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 3 grosze, czyli o grosz taniej niż wczoraj. Za 90 zapłacą 6 ,57 zł 57 groszy, czyli 2 grosze mniej niż wczoraj. A za olej napędowy 7 zł 7 groszy, czyli o 11 groszy mniej niż wczoraj. Kolejne regulowane ceny paliw mamy poznać w poniedziałek i będą to ceny na wtorek. Radiowa Jedynka świętuje dziś swoje setne urodziny. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17. Polskie Radio zaczęło regularną transmisję programu i dokładnie 100 lat od startu pierwszej audycji słuchacze będą mogli wysłuchać transmisji niezwykłego spektaklu muzycznego Wiek Radia, mówi szefowa anteny Paulina Stolarek-Marat. Dynamiczne, wyjątkowe widowisko, które też oprócz muzyki opowiada historię, bo to nie jest tylko rozrywka, ale to jest też to, co jest wartością radia, czyli jego archiwa. I to są głosy archiwalne rozmaitych postaci historycznych, które pochodzą z naszego archiwum. Transmisja będzie w Jedynce o 17.00. A na scenie studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią Krystyna Prońko, Natalia Kukulska czy Ania Rusowicz, a także Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble pod kierownictwem artystycznym Łukasza Luka Rostkowskiego. To były informacje Polskiego Radia 24. Robota zapowiada się na ogół dość ciepło i słonecznie. Więcej chmur pojawi się miejscami na wschodzie, na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 13 do 18 stopni. 6 minut po godzinie 7: Poranek w Polskim Radio 24. No a my przypominamy, że to jest sobotni poranek, bo dziś sobota, 18 dzień kwietnia, 108 dzień roku. Słońce w znak barana wzeszło o godzinie 5.33, zajdzie o 19.39, czyli w sumie dzień trwać będzie 14 godzin i 6 minut. No i jeszcze jedna ważna informacja, e, imieniny obchodzą dziś Alicja, Apoloniusz, Bogusław, Bogusława, Barbara i Flawiusz. A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 trochę polityki.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 ekspresji z Verbis, to ultimatum, czyli powiedział, że stronnicy Morawieckiego na listach wyborczych nie będą, ale Jacek ma chyba jeszcze bardziej smakowite cytaty. Znaczy, Chodzi o to tak, dzisiaj rano w tefanie 24 Krzysztof Szczucki mówił, że on jako członek założycieli, jako prawnik wie, że to stowarzyszenie nie stoi w sprzeczności z celami partii, ze statutem partii Prawo i Sprawiedliwość i zarzucił panu Buchenkowi, że pewnie że pan Błochenek po prostu nie przeczytał statutu stowarzyszenia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 co gorsza y, Czarnek a, czy Konfederacja, tylko żeby samemu reżyserować przedstawienie. Y, w związku z tym y, y, oni zdali sobie sprawę, że być może ich koniec w PiSie nadchodzi, a teraz już tak naprawdę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 O to, co będą znaczyli po wyborach w 2021 roku. To jest tego, bo, to co jest ja... czas, bo to jest cały czas niepewne te... niepewny los to tego, jest, tej całej tej. To dużej jest partii. wersja pesymistyczna z tego, co ja słyszę. Od, od stronników Morawieckiego, stronnicy Morawieckiego uważają, że Morawiecki, sam Morawiecki na starcie, na wyjściu ma 5%, gdyby wyszedł z prawa i Sprawiedliwości. Też słyszałam że o takich badaniach. Że to jest 5% na dzień dobry. To znaczy, że oni wchodzą do sejmu i, i, i, i, i to po pierwsze jest 5% dla Morawieckiego, po drugie, to jest.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 i jeśli w PiSie nie przejmie władzy, no to musi stworzyć coś własnego, żeby być żeby być liderem. E, to zaskoczenie wśród e, PiSu jest dla mnie zaskakujące, że taka duża jest ta grupa Morawieckiego. Wystarczyło policzyć, ile osób pojawiło się na Wigilii, na Wigilii Morawie dokładnie. Morawieckiego. I tam było to przecież dużo było, więcej ludzi. To było już przecież pierwsze liczenie szabel. Już wtedy o tym tak. mówiliśmy, a teraz e, no Morawiecki mówi, sprawdzam. Tak? To znaczy, jak ktoś się zapisuje, to jest po mojej stronie. Ale, żeby było jasne, ja nie uważam, że oni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 ponad półtora roku. I w interesie ale, PiSu też nie jest teraz stracić ale, ale oni też mówią jasno. My nie będziemy yy, y, czekać tak jak Marcin Mastalerek, na to, żeby się dowiedzieć chwilę po rejestracji list, że Kaczyński że, że zapewniał, tak, że, tak, że tak. Super, miejsca będą, super miejsce dostanie Mastalerek, że będzie prowadził kampanię, a później się okazało, że, że nie to niestety nie ma... Że bo... inną listę. Ale jest jeszcze jedna sprawa, bo yy, chodzi też o pieniądze tutaj. Pamiętajmy, że teraz jako partia polityczna i yy, jako EKR też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 jeszcze jedna rzecz, bo ja się zapytałem... Tego, jeszcze raz zdanie. Kto kogo szachował? Yy... Ziobro Morawieckim szachował Kaczyńskiego. Czyli ziobro mówi... Morawieckim, tak, okej, okay, dobra, zrozumiałem. <grym> bo ja się spytałem jednego z sygnatariuszy,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 w Polsce 2050, to my cały czas mówiliśmy o tych tarciach. W tej chwili już nie mówimy, albo mówimy mniej, bo to zaszło innej i o której pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. No tak, ale, ale mówimy dużo mniej. I to a a poza tym taki... to będzie szkodziło pisowi, bo jednak tak. elektorat prawicowy nie lubi rozłamki i takiego roz, rozwałki i rozłamki. W a poza PiSie. tym nie Słuchajcie... lubi, jak ktoś prezesowi pokazuje figę z makiem, no bo niestety. Ale Morawiecki i ci ludzie, tych 30 kilku posłów, pokazali Kaczyńskiemu lekfizje z makiem. Ale, ale, ale słuchajcie, jest... ja chcę wrzucić tylko to, co Dobra. powiedział Marek Migalski, bo może się do tego odniesiecie. Marek Migalski wątpi w sukces. Politolog, profesor Marek były Migalski. Pisu, znaczy tak, były polityk był, był pisu. też polityk PiSu, wątpi w, wątpi w sukces Morawieckiego. Mówi tak, że nikt nie czeka na skruszonych pisowców, więc dla elektoratu pisto będą zdrajcy ty, dla twardego ochotu, elektoratu dla... pis na pewno będą zdrajcy, ale Prawo i Sprawiedliwość nie wygrywało wyborów przez kilka lat no swoim oczywiście. twardym elektoratem, tylko um, elektoratem centrowym, który wybierał, zresztą już były badania na ten temat, nie chcę tego powtarzać, który wybierał Prawo i Sprawiedliwość z różnych powodów, często cynicznie, często pragmatycznie i tak dalej. No Dlatego twarzami w 2015 roku był yy, yy, Dudaj i Szydło, a nie, i Szydło, potem przecież twarzą przez lata był Morawiecki no przede wszystkim. Tak. tak I to Morawiecki też yy, doprowadzał, znaczy nie tylko on sam, ale do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 Radykałem, pytanie, czy on dzisiaj jeszcze jest radykałem? Jest. Bo Gordel Morawiecki na... już nie żyje i może, <śmiech> może to się zmieniło. Nie, on, jest, on dalej jest radykałem. Nawet on naprawdę wierzy w powiedzi, to, że. W Polsce e... powinna być przywrócona kara śmierci na no to, to, lustra... to, że nie odbyła się lustracja taka na twardo w Polsce, że to jest wielki błąd, że e, z, z, z, część biznesu wyrosła w ogóle na tych e, różnych post-PZPR-owskich -PZ, ja e... ja, ja związkach. Czy... No, nie będę w to teraz wchodzić. Natomiast wy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 zdroworozsądkowi... Normalsi, normalsi, tak jak powiedział... No młodzi. To z... Młodzi Normalsi. Młodzi Normalsi. chcemy Tam jest duża grupa młodych posłów. Chcemy walczyć o centrum, a nie chcemy z Czarnkiem i z Szyldem Oze Rose bo to nie jest tylko Czarnek, to jest także It's twarz... i Sruhe. To jest także twarz Bąkiewicza Ale to Terlecki nie... jako z który chce walczyć o centrum. Nie, ale ale terlecki, ten... terlecki zawsze, jest, pewną... zawsze walczy. Nie? <grym> Którym... Terlecki wyłączał by... mikrofon z... opozycji. No, Pan też zapoznany ter terlecki, terlecki nigdy nie szczędził gorzkich słów Ziobrystom. Przez o, 8 lat rządów tak. Prawa i Sprawiedliwości on był często najbardziej nieprzejednany w krytyce Ziobrystów tak, i prawdę. to na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Mówił, że Ziobro Więc... ciągnie partię w dół, jak uciekł na, na Węgry. Ale musimy pędzić. Musimy już pędzić. Dalej? No dalej pędzimy, Oj, bo mamy dzisiaj no. dużo rzeczy. Ale to jeszcze omówimy. powiedzmy o pieniądzach PiSu. A, Proszę, A jeszcze zanim powiesz o pieniądzach, to przepraszam, tylko wejdę w zdanie, bo wydaje mi się, że to też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 A ta druga to tam mniejsza jest zdecydowanie. I ta sama telewizja sabotowała partię, partię matkę. To no znaczy? tak tak i Jacek sabotuje odpowiedzi. cały czas. To właśnie o pieniądzach chciałbym powiedzieć bo to jest ważna rzecz. PIS, Ponieważ ma obciętą część dotacji partyjnej 46 milionów subwencji, subwencji 46 milionów złotych i przegrał w, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym yy, skargę na ministra yy, na ministra finansów że tenże nie chce tych pieniędzy wypłacić. Więc PiS prosi swoich po raz kolejny swoich wyborców o pieniądze yy, i yy, tak jak mówi prezes yy, no nasz kandydat na kandydata jeździ po Polsce to jest kosztowne. Planujemy inne kosztowne yy, wydarzenia Ludzie płacicie. Nawet małe sumy, ale płacicie. I jak powiedział prezes, każdy poseł płaci 1000 zł, każdy europoseł płaci 5000 zł. No więc ja postanowiłem sprawdzić, jak to wyglądają te płatności. Mam tu Nie, budynkowaną... ale tam był ten kod QR. Opowiadajcie, tak, no, najciekawsze no, I w czasie, gdy prezes mówił o tym, apelował, płaczcie, płaczcie. tak, apelował, płacicie, to na chwilę w telewizji Republika o godzinie 13.07 albo 13.06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 ja tylko przytoczę, co napisała pani e, posłanka Mazurek. E, pani europosłanka Mazurek, kiedyś rzeczniczka PiSu. A teraz stowarzyszenie Rozwój Plus. A teraz stowarzyszenie Rozwód <głos> Plus. <głos> Pytanie do dziennikarzy Republika, Telewizji Republika. Czego się boicie, że zasłaniacie cudzy przekaz własnym? Tworzycie chaos informacyjny, który przypomina walkę o wpływy. Dajcie widzom zobaczyć wszystko i ocenić to, samodzielnie Jacku, ja pani, bez pani posłance Mazurek w Republice chodzi o to, że walczą o, o te same portfele tych samych emerytów. Republika też nie ma więc, kasy. Więc jeśli ktoś odda na PiS, to już nie da na Republikę. Jak da na Republikę, to nie da na PiS. No, I Powiem tak, o to toczy się gra. Yy, znam taką opowieść mojej znajomej emerytce. Yy, pozdrawiam ją Podlaską. Jej koleżanka się skarżyła, że już no, na nic jej nie starcza. Yy, no bo jak daje 700 zł na Republikę Ile? i 700 zł na PiS, to ona już nie ma pieniędzy po prostu. Yy, I na leki jej nie starcza, tak starsi ludzie mają. Tak, starsi ludzie mają. 700 e... na to może tak. te emerytury w Polsce są zbyt wysokie jednak. No, nie ja wiem, jak patrzę na emeryturę mojej mamy, to nie Śmieję wiem. Śmieję się, Jacku, no wiesz, no jeśli kto... no, nie. Jak no. patrzę na swoją przyszłą emeryturę, to też nie A wiem. już masz wyliczenie, tak? No liczę, liczę właśnie. Ja Ale się doliczysz, ja nawet nie doczekam pewnie. Ale dobrze, bo powiedzieliśmy o tym kodzie Query, to, to był skok na kasę, nie oszukujmy się, to był... Pan Sakiewicz, który jest prezesem Telewizji Republika, ma pseudo Sakiewka.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 swoim pracownikom od miesięcy. A to, nie, nie, nie, Jacku, od lat, od <grym> lat, lat, lat, nie od miesięcy, od <grym> lat. lat. Okay, też od lat. Poprawa, ale nie. pracownicy, którzy już tam nie pracują. Chciałbym jeszcze aby... wrócić do pieniędzy, pisuj do tego apelu, Dobrze. bo prezes mówił właśnie, poseł płaci tysiąc euro, poseł płaci pięć tysięcy miesięcznie. No wiemy, że Waldemar Buda od miesięcy nie płaci, bo to Jacek no więc Kurski. Już mamy tutaj listę za 2025 rok, proszę państwa, gruba dosyć lista. Pokaż. No czytaj, kto tam Nie, nie chodzi, będziemy czytać, bo, to, nie, bo to, jest... to Przestań, tam jest 220 ileś pozycji. Proszę państwa, gdyby posłowie PiSu, 188 posłów PiSu, w 2025 roku wpłaciło po 1000 zł miesięcznie, czyli po 12 tysięcy rocznie, to PiS by miał dodatkowo ponad 2 miliony złotych. A europosłowie? A posłowie wpłacili, posłowie. Posłowie wpłacili 70 tysięcy złotych. Powiem Co tak, na jednym z czołowych miejsc tej listy jest mój znajomy, który sam jeden wpłacił, zobacz tam, na pierwszym miejscu, bez nazwiska, wpłacił 64 tysiące złotych. Jeden człowiek wpłacił 64 tysiące złotych. Natomiast małżeństwo państwa gwiazdów,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 15 tysięcy złotych. A, a na przykład ale, Piotr poczekaj. Miller nigdy nie dał pięciu kafli. Raz trójeczka, drugi raz trójeczka. Tutaj widzę ale pamiętajcie, że oni powinni, że europosłowie... 5 tysięcy miesięcznie mają płacić. A ani razu nie płacić 5 tysięcy, tysięcy, tysięcy miesięcznie. No, sprawdzaj. I dobra, właśnie, opcję. jeden człowiek y, z zapomnianej mazurskiej wioski wpłacił 69 tysięcy na PiS, e, 64 tysiące Emeryt na czy przedsiębiorca? Y, teraz już emeryt.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 Płaczcie i płaczcie. Płaczcie, płaczcie i płaczcie. No, i płaczcie. A my nie będziemy płakać, bo my będziemy organizować różne konwentykle za wasze pieniądze. I to jest taka kolejna hipokryzja PiSu moim zdaniem. No ale tu tak jak często... powiedział Jarosław Kaczyński, sfinans sfinansowali państwo kampanię prezydencką Karola Nawrockiego, to teraz sfinansujcie kampanię PiSu. No, no tak, ale nie chodzi Ale se, się Jarosław się Kaczyński dopadają. przecież zarabia mnóstwo pieniędzy. Słuchajcie, wiecie ile w tym roku, no. w 26 jak roku... on jak. jak, jak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 ta partia dokądś dopłynie. A i... może nie wszyscy wierzą w to, że ta partia jest tak złym w swojej nie, kondycji finansowej. Ale financjale. to, co powiedział I to, co Jacek, jest kluczowe. Tak, to, co... Że wiara w zwycięstwo w partii musi być naprawdę mi krótka, skoro yy, powinno być trzy razy po 188, a jest 13 wpłat. No. no tak, no.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 Więc szybko ekspresem dalej. Nieważne Bo Jacek ma jeszcze jedno ważne Ja też mam nie, ja ważne. już moje ważne Aha. poszło, to była kasa Dobrze, a to ja była... mam jeszcze jedno ważne ja też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 Bo jest znaczy, już Rada Mediów Narodowych, Krajowa Rada Po to, żeby Radiofonii sobie budować środowiska dookoła siebie, żeby się obudować ludźmi, żeby jakby co mieć swój aparat. Ja mam nadzieję, że to społeczne jest udział w tej Radzie. No ja mam nadzieję, bo tych rad tu już, no już jest kilkanaście. kilkanaście. Tak, co, co z tą radą parlamentarzystów przy prezydencie? Ale miała być, miała być Rada, która Konstytucję przygotuje nową, Konstytucję, tak. która przygotuje nie reformy wymiaru sprawiedliwości. Sprawdzimy I tych to, rad czy to nie jest nie rada Ale jest jakieś mnóstwo czy, czy... rad, które po prostu. Ja, ja, jak huba prezydenta. Prezydent. To ja myślę, że to jest budowanie sobie, że to jest budowanie sobie aparatu, budowanie środowiska, tam są ludzie z całej Polski zapraszani. To... Ale po co? No właśnie. Ale po trzeba dyskutować. dyskutować ta Rada Nowych partii? Jakie są prezydent, jej zadania? Ale nowe media to internet. Tak? Ale być co może w prezydent są będzie potrzebował są kiedyś swoich, prawicowi tak powiem, osadzonych w kraju, żeby budować swoją partię. No to pan Swinarski na no, emisariusza się no, wieś, no. na wschód. No wiadomo, co to będzie za cztery <laughs> lata, tak?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 prezydenta różnych influencerów, ja mówię, że, ja myślę, że wszystkie te rady to temu służą, że być może jeszcze takie jakieś niektóre, to, to takie profesorskie, one nie są do budowania aparatu, być może do budowania jakiegoś takiego zaplecza intelektualnego, ale te wszystkie mniejsze rady, jakieś właśnie sportowe, czy... Ale, ale Jacek, na przykład jest, rady gospodarcza jest rada gospodarcza przy, przy, tak. przy prezydencie, tak? I co z tego wynika? Ale to nie chodzi o to, że dzisiaj coś ma wyniknąć. To są ludzie, którzy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 Prezydentowi w podjęciu tej decyzji. Po pierwsze, jak złapać takie osoby. A po drugie, no mi to śmierdzi z obrą. No, no, po prostu śmierdzi mi tak. to wykorzystywaniem funkcji prokuratora generalnego do celów politycznych, żeby wywołać efekt mrożący w kancelarii prezydenta. Niczemu to tak na dobrą sprawę nie służy, bo to postępowanie prokuratora nie wywoła to żadnego nie wywoła efektu mrożącego. Efektu mrożącego. To nie jest ten prezydent, yy, a poza tym, który się zmrozi. A i to teraz yy, prokuratura nie dojdzie, nie skończy tego postępowania, więc to są jakieś. Pjało,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 projektem ustawy o rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo najśmieszniejsze jest to, że jestem w stanie przewidzieć, że tym razem Karol Nawrocki zgodziłby się na rozdzielenie tych funkcji i właśnie dlatego koalicja nie, nie Pod warunkiem, że prokurator Barski będzie dalej. No właśnie, nie jestem przekonana, <grym> że prezydent trajowym wręcz, trajowym. wręcz przeciwnie, jestem przekonana, że prezydent by takiego y, projektu, takiej ustawy, by po prostu nie podpisał. Tak, czy się, jak nikt nie natomiast powiedział, sprawdzam. Natomiast Trudno się rezygnuje z narzędzi, które się dostało po poprzednikach, totalnych. Jest jeszcze kilka ustaw ważnych dotyczących wymiaru sprawiedliwości między innymi ta ustawa generalnie... praworządnościowa, poczekaj, ta ustawa praworządnościowa, która, nad którą pracuje Sejm, która ma rozwiązać status tych sędziów NEO-sędziów mhm. po 2018 wybranych. No i prezydent mówi, że nie zgodzi się na podważanie statusu sędziów NEO, więc no tutaj widać, że będzie wszystko blokował. Natomiast ja chcę wotum separatum zgłosić, Proszę. bo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 prokuratorów po to, żeby właśnie ruszyć niektóre, niektóre śledztwa, jak choćby śledztwo w sprawie rządy krypto, żeby to się zaczęło wreszcie toczyć. I to jest taka robota, bo takie propagandowe, to, to o czym mówił Roch, takie propagandowe zagrywki, a sprawdźmy może ktoś doradził prezydentowi i my go pociągniemy do odpowiedzialności, to jest moim zdaniem bzdura. Trzeba zacząć rozliczenia. O tym dzisiaj mówiła zresztą posłanka. to dwa się już po powinny kończyć. No. A tu się okazało, że po trzech latach prokuratura się zorientowała, że można zarzuty Morawieckiemu w sprawie razu postawić. Dokładnie. No więc trzy lata. I, i o tym dzisiaj mówiła posłanka Bodnar w Sejmie rano, że niech się wreszcie te rozliczenia zaczną. Albo niech one będą kontynuowane, tylko niech z tego będzie. Jest no. yy, kilkadziesiąt wniosków o uchylenie immunitetu. I nie tylko politykom, no i i część ile... polityków ma uchylone immunitety. Ile, ile aktów oskarżenia? Jest, do poczekaj, sądu? jest y, y, kilkanaście, bodajże 17 wniosków o uchylenie immunitetów y, prokuratorom i sędziom, które blokuje pani Manowska w Sądzie Najwyższym. Y, no i są też akty oskarżenia, na przykład w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, na przykład w sprawie Pegazusa, więc. Y, no... Tak, tylko że, tylko że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w sprawie Pegazusa na razie przed sądem stają osoby nazwane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 rozpoczął się ten proces Michała Wosia. Nie, nie wiem, no, ale on został y, na pewno ma postawione zarzuty. No, no, że, ja się że jest procesem, na przykład Macierewicza, jest to który jest, Klucznie tak, został na konferencji prasowej oskarżono kilka przestępstw i co? I nic. Ja rozumiem, że nie może się toczyć sprawa Ziobry i Romanowskiego, no bo oni uciekli.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 To, A kropka to co to by było? No właśnie, pamiętasz raport o korupcji w PiSie, jak, ale kropka dorsza, by był, jak dorsza znalazła. Ale kropka pani Pitera, minister? Pitera. Minister Pitera. Minister ale to, Pitera. Ale kropka Pitera znalazła by dorsza i to za było za jedyne... 8,60 albo za 6,80. Tak, to, to było na razie, że temat no więc... rozliczeń to jest temat, który wyborców aktualnie grzeje najmniej. Ze no dobra, ale tematu. dobrze, okej, okay, tylko za zaczęło się o rozliczeniach, będzie... więc ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o rozliczenia, to ja przynajmniej nie oczekiwałam, że w państwie, w którym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 żeby były sądy 24-godzinne. Ale, ale żeby polityk stawał i mówił, pana Morawieckiego proszę skazać, żeby on został skazany, yy, po, ja żeby publika była w państwie, zadowolona. w którym no. przez trzy lata, po pierwsze, jak te są dowody, tych spraw to musi zostać śledztwo jeszcze... przeprowadzone. Jasne, ale większość tych spraw, po pierwsze, to jest dla mnie klucz, to nie jest kwestia opieszałości sądów, tylko opieszałości prokuratury. A to, do, to Większość, zgoda, większość tak? tych to spraw zgoda. nie trafiła dla mnie pytać, co by było Nie kropko, większość, tylko część.